Masa krytyczna Polska-Austria! Go! Go, go, go! Dzień dobry! Jest, Który jest? 12 czerwca, 21 myta spotkania, mecz, mecz się toczy. Polska, Austria, no do tej pory szlak mnie prawie trafił tutaj. Dre, mordę cały czas. A w ogóle, co to jest masa krytyczna? Jeżeli ktoś nie wie, to się teraz dowie. To jest podcast, podcast to jest. Nie będę tłumaczył, co to jest podcast. Wejdź sobie gdzieś i zobacz, co to jest podcast. Po jakiego grzyba mam to tłumaczyć teraz. Podczas tego meczu niesłychanego. Znowu Austria, no kurde, znowu Austria. Dzisiaj kibicuję Polakom, żeby nie było wątpliwości. Eee, ale to to, to, to, aż, aż mnie normalnie w środku wszystko szarpie, bo jak widzę, jak nie grają. Co za kretyni! O, w ogóle, masa krytyczna to jest tutaj, mm, dzisiaj będzie jedyny podcast, nie, jedyna relacja z meczu, w którym będzie się obrażać wszystkich, ile wlezie, bo tutaj są emocje. O, dobra, coś się dzieje, coś się dzieje. Pójdźmy, puśćmy relację z meczu. Słychać Tak, w tyle mi tu idzie okienko, już jest mecz Polska-Austria. I przydałby się jakiś ładny, uspokajający podkładzik, na przykład taki, bardzo dobry, niezły, może być. Ech, dobra, na razie się uspokoiło, ale do tej pory, do 22 minuty, no kurde, co to się działo, proszę pana, biegnie sobie jakiś Austriak, biegnie sobie Austriak, i co robi dwóch Polaków, Austriak sobie biegnie, Dobra, jest sytuacja, piłka, piłka wraca do Boruca, polskiego bramkarza i dwóch obrońców ją eskortuje spacerkiem, a za nimi biegnie napastnik, napastnik austriacki. I co robi? Przebiega obok nich, bierze piłkę i leci do przodu sam, a ci się nie mogą, nie zorientowali się, że ktoś im piłkę wziął, kiedy wracali sobie spokojnie eskortując ją do własnej bramki. O, a teraz się coś dzieje. O nie! O... Dobra, jeżeli ten komentator, teraz nauczymy się podstaw tego meczu. Jeżeli komentator mówi, że yy, okazja albo że coś się dzieje, że się wszyscy podniecają, to znaczy, że Austriacy atakują, a Polacy się bronią. Zresztą, znaczy, Polacy to jest eufemizm. Jeden tylko Polak gra sensownie, no dwóch, z tym, że jeden z nich to jest Brazylijczyk. To ja bym go jednak nie liczył tego z Brazylii, Polaka. Co mu prezydent, który jest obecny na trybunach, na krzywy ryj, obiecał paszport i załatwił znowu się coś dzieje. O, i teraz ten drugi, właśnie, to był ten drugi Polak, który gra w drużynie Polski. Kurde, jak ja mam być za Polską w takich warunkach, jak oni taką szmirę odstawiają? Z ciekawszych jeszcze informacji, które się działy na boisku, no to trzeba e, przypomnieć incydent, w którym e, polski zawodnik, obrońca, któryś dostał piłką w jaja. I to było właściwie też takie ciekawe dosyć, bo się rzadko zdarza. Komentator powiedział, skomentował to tak, że zawodnik polski przyjął piłkę ciałem Ciałem. Przecież wyraźnie widziałem, że dostał w jaja. Potem się zwijał tam na tym boisku, tak bardzo, aż sędzia przerwał grę. No to przepraszam bardzo, jakby przyjął ciałem, to by się tyle nie zwijał i nie trzeba by było gry przerywać. Pan komentator nie wie, że człowiek ma jaja. Czy to jest nieprzyzwoite, żeby powiedzieć, że zawodnik polski dostał piłką w jaja? Czy coś tu jest nie tak w tym, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego komentatorzy muszą być takie dupy? No, więc jak już mówiłem, będę tutaj obrażał wszystkich jak leci. A teraz pójmy sobie jeszcze mecz. Co się dzieje, bo... O. Nie wiem, co się dzieje. Lewandowski podał do obrońcy austriackiego. To się nie nazywa niedokładne podanie. To się nazywa niekompetencja. po go wywalić. A tych dwóch obrońców, o których mówiłem na początku, którzy oddali sobie po prostu piłkę napastnikowi, bo nie widzieli, że dwa metry za nimi biegnie napastnik austriacki. To powinni ich wypieprzyć z drużyny. Powinni ich zmienić od razu obydwóch. Ben Hacker ma za słabe serce, w ogóle za miękkie ma serce, za miękkie. Dopiero powinien być trenerem polskiej drużyny, powinien być Niemiec. I tak trzymać za mordę po prostu. Wtedy by może grali, ale co się dzieje. O, krzynówek. No, atakują jedna z rzadszych okazji na atak Polski. Uwaga, co się dzieje. W ogóle uciekło mi gdzieś jedno okienko tutaj na ekranie i nie mogę sobie poradzić z obszuką tego wszystkiego. W ogóle spóźniłem się, nie zacząłem od początku i może i lepiej, a może niedobrze, uwaga, co się dzieje? Uu, nic się nie dzieje. Tak. wychodzą Austriacy. Musi Wracaj, biegnie z lewej strony. Czerwony Austriak. I podał do środka. Trafił do swojego, podał. I, i, i pole karne. Ooo. to był? Żewłakow broni. Bardzo dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie, dobrze, że Włakow, żyjesz, żyjesz, żyjemy. I teraz będzie, e, out będzie na pole karne, niebezpiecznie się będzie działo i zaraz wam powiem, ale jeszcze wam powiem, że Austriacy grają w czerwonych rzeczach, a Polacy w białych. I to jest szansa, bo ja myślę, że to czerwone to jest złe. O, ale teraz się zaczyna znowu doszatkowanie takie... W środku, w środku boiska, obrońcy znów się zastanawiałem, który z nich powinien kopnąć, i ile pieniędzy za to dostanie, bo jak dostanie za mało, to nie trzeba wybijać tej piłki z własnego pola karnego. I znowu jadą, Austriacy. O, nie wyszłem teraz. A dobrze, dobrze ci tak, Austriaku. Ty prawie, że Niemcu. Właśnie, tak, po, powiedz nam, powiedz nam. Kurde, znów krzynówka pokazują. Nie pokazujcie mi mordy tego faceta, nie chcę go widzieć więcej. więcej. Proszę powiedzieć, że jesteś zszokowany. Niemcy nas tak nie wow. jak Austriacy. No ja się zgadzam, niestety. No. Nie, zgroza po prostu, co tu się dzieje. Oni nie są szybsi, proszę pana. To Polacy są wolniejsi. Chodzą sobie po prostu. A, nawet mnie nie denerwuj. Shut up! Shut up! Shut the hell up! Nie będę słuchał tych komentatorów, bo mnie na nerwy. Albo będę ich włączał tylko czasami, co jakiś czas. Co ja tu dzisiaj jeszcze chciałem powiedzieć? Dobrze, to ja, może jako przerywnik, bo przez parę sekund nic się, dużo się nie dzieje. Ja opowiem news dzisiejszy, który dostałem. Czytam. Pijana ekipa budowlana remontująca elewację 11-piętrowego wieżowca w Szczecinie. Prawda? To pol w Polsce było, upiła się i rzucała butelkami z dachu. Kierownik budowy przywiózł robotników o 6 rano i oddalił się na 3 godziny od 6 rano do 9, w którym to czasie zdołali oni doprowadzić się do takiego stanu. A budowlańcy Polacy, to nasi. Wezwana przez okolicznych mieszkańców policja, no bo zaczęli butelkami rzucać, no to bez jej, odwiozła ich do izby wytrzeźwień. Nie wiem dlaczego izba wytrzeźwień z dużej litery. Wszyscy mieli od 2 do 2,8 promila we krwi, czyli chlali równo. Widzę, że kolejka tam szła po kolei, wszyscy mniej więcej tyle samo. Krwi w alkoholu. 2 promile. No to już dla niektórych narodów może być śmiertelna dawka. 2,8 to już na granicy. A ci, że dałam 9 rano, 2,8 i butelkami rzucają z góry. Brawo, brawo. Teraz Polska. Dobrze, ale to tak na marginesie, bo właściwie ten news nie ma nic wspólnego z dzisiejszym meczem, gdzie wspaniali, waleczni Polacy, bohaterowie narodowi przyszli, grają jeszcze gorzej niż w meczu z Niemcami, co się wydaje trudne do zrozumienia cudem absolutnym i tylko dlatego, że w Polsce są naprawdę dobrzy dobrzy, dobrzy e, bramkarze, udało się zachować wynik 0-0 o, ale znów idą o, o ja pierdzielę. ale mówił się piłka, oj by było źle no, Austriacy zmarnowali dwie, no, rewelacyjne sytuacje i tylko dzięki bramkarzowi się to udało, refleksowi jego. No, e, jeżeli Polska 2-0 przegra z Niemcami, to aż się boję pomyśleć, ile będzie teraz. Dobra, idą, idą, dobra, idą, idą Polacy! Goł Polska! Jaką piątką jeden facet idzie przez całe boisko, nie chce podać do nikogo, kretyn! O, trafił! Co się dzieje? Gol! Uhuhu. Ale ja to za że szczelili Gol, gol, wiktoria, zwycięstwo Posłucham co się dzieje Na trybunach Drą się ludzie za oknem, słyszę, słyszę Wiktoria Chwała, gloria Nie mam dobrych tych Nie mam, ura Naprawdę szczelili, nie żartuję wow. Dobrze, dobrze, dawać go ha, ha, ha, ha. Gol, 1-0 Polska Ej, to jest naprawdę niemożliwe, co się stało Cud, cud Dobra, posłuchajmy Przerzucił Był trochę burdel Ale przekoleś Udało mu się Kto to szczelił? Bez jajże Brazylijczyk, no nie róbcie mi tego Z jedenastką ładnie wystawił I Dwudziestka, kto ma dwudziestkę? Kto to szczelił? O! No Roger, no kurde mać Dlaczego jak Polska z kimkolwiek gra To nigdy Polak nie może szczelić. Chyba, że gra w obcej drużynie No Roger znowu, no Polak stuprocentowy, jasny Piorun, nie, to jest wstydzior Kurde mać, tylko gra Bramkarz w tej cholernej drużynie I Brazylijczyk, nie, nie, ja się nie mam Z czego cieszyć, no Zresztą, Czego się kurde cieszycie, zaraz wyrównają Bez jaj bez jaj, ale będzie mecz ciekawy, ale będzie mecz, aż pójdę po piwo, nie, nie, po prostu, co tu się dzieje? Opowiedz z nami. właśnie, dobrze mówi. Polska Białoczewoń. Dobra, dzisiaj wygrywamy tylko dlatego, że ja dziś byłem za Polską. Ostatnio byłem za Niemcami, dlatego przegraliśmy. Co jest, sędzia, wąc boiska. O, nie, dobrze, Znowu Krzynówek, kurde, weźcie jego ryjs z tego ekranu, Dziękuję no ale się działo. po prostu to był gol spadł z takiej sytuacji, że zrobił taki burdel że nikt już nie wiedział co się dzieje nie mogli się zdecydować, idę w prawo, w lewo wybijam, nie wybijam, nie wiem co mam zrobić a idę sobie dalej, no i tak przeszli aż się Austriacy zgupieli przez chwilę nie wiedzieli co zrobić, no i był gol i Roger jedyny który zachowuje zimną krew jak to Brazylijczyk, szczelił brawo nie, spoko, wszystko w porządku, to ja może przeczytam inne newsy co spalony był w ogóle był spalony aha, no to strzelili tak <laughs> strzelili nielegalnie bramkę, bo był spalony tak, i jeszcze zrobił to Brazylijczyk Cz, dla Polski dobra, wszystko jedno Murzyn szczelił bramkę. a teraz ja wam przeczytam następnego newsa mogę? Albo to nie będzie news, to będzie... Dobra, cicho tam już. Wiemy, wiemy, wygrywamy, wszystko jest w porządku. Cudowny jest świat, jest piękny, bohaterowie narodowi. Ciekawe, czy Roger dostanie order e, Orła Białego z podwiązką za to, że strzelił gola. No jak znam tego prezydenta obecnego, to pewnie dostanie. W tym kraju dostaje się ordery za to, że się żyje, albo za to, że się umarło, tak jak ostatnio dostała jedna siatkarka, albo za nie wiem, zastrzelenie do bramki piłką, gola, chociaż się nawet Polakiem nie jest, się dostaje, order Orła Białego. Na pewno ci, co dostawali w przeszłości, są zadowoleni bardzo, że no oni tam w bitwach się tam bili, zabijali, coś tam, a to wystarczyło umrzeć i być w mediach. Albo być Brazylijczykiem i dostać paszport. tak Dobra, mniejsza z tym. Nie bądźmy tutaj jakimiś pesymistami. Powiem wam, że znalazłem, dostałem link od kogoś, że jedna firma e, dała ogłoszenie w internecie, że szuka e, pracowników. I to są pracowniczki właściwie do obsługi połączeń ezoterycznych, prawda? Ezoterycznych połączeń. I o co chodzi? No chodzi o to, że wróżek szukają. No szukają wróżek i mają odbierać telefony w sensie połączeń ezoterycznych z klientami i wróżyć chyba im przez telefon. No i było 5 wakatów i zgłosiło się 22 wróżki aż. 4 na miejsce. Nie wiedziałem, że aż tyle jest wróżek w Polsce. Naprawdę, szukałem pracy. Jak ktoś ze słuchaczy jest wróżką, to ja mogę spróbować znaleźć tego linka, jakby ktoś bardzo chciał. Podgłośnimy. Ile zostało? Jeszcze 10 minut? Do końca pierwszej połowy, bo to pierwsza połowa jest tylko. Dobrze się dzieje, dobrze się dzieje. A, przydusiliśmy Austriaków, szwabów jednych. Kurde, znowu to samo poradził sobie orzesz, kurde no kretyn kurde, Austriacy się gubią teraz jednak dostali psychicznie kurde, ja nie chcę słyszeć, że znów mieliśmy szczęście to już chyba 15 raz w tym meczu ej, w ogóle nie rozumiem tego co to w ogóle jest o, Krzynówek, Krzynówek straci piłkę czy wypieprzy w trybuny wypieprzył w trybuny dobra Czemu Krzynówek nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby podać komuś na przykład? Nawet nie popatrzył, kurde, czy ktoś z nim idzie. Co? Co? No, gol, gol. To teraz z jedenastką, bo on wystawił, elegancko ten Polak wystawił, znaczy po strasznym burdelu pod, pod bramką, ale, ale trzeba przyznać, nie, nieźle, nieźle było. No i dzięki, dzięki prezydentowi, że zrobił z Brazylijczyka Polaka, który co prawda nie mówi po polsku, nic nie ma wspólnego z Polską, nie mieszkał w Polsce, ale został Polakiem od razu, że ma paszport, super, nie? Zresztą wszyscy dostają, kto tylko chce, tak? A nie, przepraszam, nikt nie dostaje, starają się ludzie całymi latami. On dostał trochę szybciej, no ale zasłużył się Na pewno jego korzenie polskie sprawiły, że szybko prezydent mu dał paszport. Nie, w ogóle nie, nie. Jak już przy tym jestem, tutaj ironii takiej, to ja chcę powiedzieć wyraźnie, że to uważam, że to jest koszmarna hamuwa, żeby dawać komuś paszport Polski, Obywatelstwo Polskie, tam paszport, starał jest paszport. Obywatelstwo Polskie dostał dlatego, że kopię piłkę, no. I reprezentacja Polski i w niej gra Brazylijczyk, co nic nie ma wspólnego z Polską, tak naprawdę, zero, dokładnie. Nie, hamuwa. I to potem ten Brazylijczyk szczela gole i dzięki temu reprezentacja Polski, prawda, przechodzi dalej nie jest ostatnią drużyną no, w turnieju. Nie, ża żałosne to kurde się robi trochę. No, kurde, no. Nie, no, no pomyślcie sobie. W pierwszym meczu z Niemcami dwie bramki szczelił Podolski. Polak, który chciał grać w Polsce, ale nikt go jego nie chciał, więc poszedł grać do Niemiec. No i teraz gratami szczelił. No. A teraz w drugim meczu bramkę jedyną jak na razie szczelił Brazylijczyk, którego wzięli do Polski, chociaż nie wiadomo jakim niby prawem, jak, w jakiś idiotyczny w ogóle sposób no i zrobili z niego Polaka i szczelił. no i jaki z tego wniosek że Polacy w ogóle nic nie strzelają no tak już mówiłem chyba że gramu Niemiec ale coś krzynówek? krzynówek krzynówek krzynówek jest do wypieprzenia ja bym go od razu wypieprzył jakby u mnie w firmie tak pracował no męczy piłkę męczy w prawo, w lewo, skręca coś tam, patrzy, omija, omija i zawsze potem spieprzy I nie poda nigdy Głupek no, A będzie mi głupia jak jednak szczeli gola No będzie mi głupia, ale na razie mi nie jest głupio, bo widzę, co się dzieje O, sędzia do Krzynówka coś może Może go wyrzucić Ktoś go chytał Ktoś Brazylijczyka chwytał za majciory O nie, nie, nie, to nie może tak być I go wywrócił, ale zboczeńcy Zboczek, zboczek Austriak odkrył się Zboczeniec A w ogóle, Austriacy macie przegrać Bo to u was Hitler się urodził O, uwaga To był żart Roger, Roger, jedziesz Roger A nie a w ogóle to on się nazywa Roger, Roger, Roger czy Roger, Roger. O, jak się trzymam za koszulki, koszmar. Roger walczy. Nie często to oglądamy w polskiej lidze, ale widzimy ten orzełek na piersi. Fakt, że może reprezentować Polskę. Mobilizujemy nadzwyczajnie w walczy. Co? Co? Co? Nie, zaraz, tak, dobra. No dobrze, tak, Roger tylko dlatego walczy, bo dostał orzełka na piersi, no bez tego orze orzełka by nie walczył, rzeczywiście ten orzełek sprawia, że wszyscy są waleczni i walczą ostro, tak, brawo, dziękujemy komentatorowi, że nam to wyjaśnił, o, idzie Austria, Austria, razem dobrze kurde, ale nie, co za dziwny mecz, najpierw Austria tak przydusiła Polskę że no kurde, tylko Fuksem i Borucem się udało ratować. a potem zupełnym takim tak z dupy wziął i trafił Roger, bramka, jest 1-0, Polska wygrywa i Austriakom zmiękła rura. Tak do końca, tak kompletnie. I tak zdechli. Teraz kurde Polacy napierają, napieram Tylko kurde, Krzynówek znów ma piłkę. No nie, nie dajcie mu piłki. Podał. O, oh, cud nad Wisłą Krzynówek podający nie, nie wiedziałem, nie spodziewałem się Że kiedyś w życiu zobaczę ten piękny widok Jak Krzynówek podaje pilkę. My próbujemy, tak Ja, do mnie podaj, ja tam jestem My to my rozdajemy, a potem do tego komentatora Podaj, podaj mu A, nie podał, przecież my gramy Basilewski, go, go, go, go, go, Dobrze, to ja się tak zwolniło Widzę tutaj, 6 minut zostało do końca to ja może znów coś przeczytam ciekawego. Ma ma swobodę, bo to Brazylijczyk. Eee. Bardzo, waleczny Roger. Dobrze, to ja może przeczytam newsa, żeby nie tylko o meczu było, bo w ogóle to będzie taka ostatnia masa krytyczna na dłuższy czas, proszę pana, bo muszę sobie trochę odpocząć od nagrywania, bo muszę trochę popracować ostro, się przyłożyć. Nie tam jakieś moje boje. O, o, o, o, Polacy idą! A nie, nie, nie idą dobrze. Ja wam przeczytam teraz, co znalazłem w ciekawym blogu. Blog Blogomotyw się nazywał. Jakiś facet go prowadzi, ale znalazłem ciekawego, ciekawy wpis. I go tylko zacytuję. Bo fajny. I pan opisuje tak: Wróciliśmy właśnie z koło brzegu. Co to ja się napatrzyłem na zadobane autka? To moje. Co ja się nasłuchałem porad ich właścicieli, to nikt mi nie zabierze. Co ja zacząłem kombinować jak almerę pimpować, to się nikt nie dowie. A i tak zaparkowałem pod tym właśnie drzewem, które stado obżartych ponad wszelkie miary mew sobie nad życie ukochało. I jak zaczęły pierdzieć, i jak zaczęły srać, to tak mi w dach tym szambem waliły, że kuracjusze pobliskiego pensjonatu Zorza wychodzili na balkony, by zdjęcie nadciągającej burzy robić. Tak było a jak mi na dachu usypały białobrązowy kopiec odchodów i jak się ten kopiec przez następne trzy słoneczne dni utwardzał, I jak on się podczas powrotnej drogi w pędzie wiatru elegancko zeszklił I jak on się podczas zeszłorocznej, nie, zeszłej, warszawskiej, wilgotnej nocy zahartował, to aniż statoil, ani ręczny karszer, aniż coś nie dały mu rady. Karcher. Fakt, co? Strzejsze krawędzie się kruszyły. No i czubek jakoś tak się zaoblił. Ale nic ponadto Piramida z ptasiego gówna Niczym kopiec kreta Niczym Kilimanjaro Stoi niewzruszona już piąty dzień Ale jak robi w porty ze strachu Ale już robi w porty ze strachu Ta góra Widziała dziś jak przytaszczyłem do domu wiertarę udarową O dłupie gówno choćby i z lakierem jako znany i ceniony bloger nie mogę z takim odchodem się po stolicy wozić i to są, proszę pana, blogi, takie blogi, te ja rozumiem, i gramatyczne, i sensowne, i treść jakaś ciekawa, i interesująca, i ważna na pewno, no. Więc pozdrawiam blogera z blogomotiv, blogomotivę, jakby ktoś chciał znaleźć. I co się stało w międzyczasie? Nic, 0-1. A, my podcięliśmy, ja się też poczuwam. To ja, wszystko to dzięki mnie. Tak, to strzeleniu bramki, kiedy się z nim połączyliśmy, on to, to. już wtedy zauważył i widzimy to... Podcięliśmy. podcięliśmy my im skrzydła. Ja poproszę podwyżkę, bo to my. Ja też, znaczy, podciąłem skrzydła Austrii całej też, jako całości Austrii im. Podcięliśmy my. I w ogóle ja chcę podwójną podwyżkę, ponieważ... To dzięki temu, że ja jestem teraz za Polską, a poprzednio bym za Niemcami, to Polska wygrywa. Ale jak tylko przestanę nadawać po przerwie, to no to niestety może się okazać, że wyrównają Austriacy drużyny Austrii. Ale no nie, zobaczymy jeszcze. Na razie zostały dwie minuty do końca, pierwszej połowy. Austria rzuca się, cała Austria. Uh, a, wspomnijcie Hitlera. A Nie, nie, nie, niestety nic się nie dzieje. O, sędzia się wkurzył. Tak? zaatakować nas. Za chwilę będzie koniec pierwszej. Zaatakować nas, Austria. Brońmy się, mobilizujmy armię polską, słynną polską armię, bo Austri Austriacy chcieli nas zaatakować. Nie, nie, nie, to trzeba do NATO gdzieś tam, wiecie, bo to w NATO są takie klauzule. Jak zaatakuje nas Austria, to trzeba wypowiedzieć jej wojnę natychmiast. Tym bardziej, że to Hitler pochodził z Austrii. i Dlatego ci Austriacy są źli, a my jesteśmy dobrzy, bo u nas był Mieszko pierwszy i chrobry, dobry. I o, nie było faulu. Coś było. Co sędzia? Co? Faul? Karny? Nie. Nie. O, nie, po prostu wolny będzie. O, dobry, wolny, pod koniec emocjonujący. Fajnie, fajnie się dzieje. Trzeba, trzeba. Wybroń. No, się zawsze zastanawiam, dlaczego nie mówią stały fragment gry zamiast statyczny fragment gry albo coś w tym stylu. Jak to stały? Stały to się jakoś odnosi do, do czasu, nie? Że tak stale się powtarza, że stały. No, tak mi się wydawało, zawsze, nigdy, długo, no, nie rozumiem. O co mi chodzi? Jaki do cholery stały? Fragment gry. Ale szczela Po ziemi! Co jest? Faul. Co? What? Czego gwizdasz? A, Krzynówek, kurde, na coś się przydał w końcu. Dał się sfaulować po prostu. No dobra, koniec pierwszej połowy. Absolutnie unbelievable. Ja rozumiem, że to na to liczą Polacy, jak tak kibicują, dopingują po Polsce, że spodziewałem się, że polska drużyna będzie grać do dupy jak zwykle ale w tym meczu to przesadzili na początku. Myślałem, że mnie naprawdę dostanę jakiegoś wyziewu albo co, albo tych e, w żołądku, wrzodów, wrzodów, wylewu może nawet, no bo ludzie no, no, nawet nie biegali, no kurde, tak się nie gra, jak oni grali na początku. No i bramkarz wybronił, wytrzymał presję oblężenia austriackiej kolumny pancernej, a potem z fuksa brazylijczyk, kurde, szczelił do bramki i Austriacy stwierdzi, że o kurde, o kurde. O, a co tu się dzieje? No. A, a przecież trener im mówił, że Ordnung muss sein, a Ordnung jest taki, że polską rolą jest przegrać, a Austriacką jest wygrać. A poza tym Austriacy są lepsi. No to co tu się stało? Nie rozumiemy. Wir first tajem nicht. Powiedzieli. O, ale... Nie, o, idą, idą. A, a. O, Dobrze, ostatnia akcja. I można sobie, może sobie przypomnę, czy jeszcze ja coś przygotowałem dla was. Nic już więcej. Nic o mewach tylko. Połączenie ezoteryczne. O, już wiem, co jeszcze powiem, jak tylko się skończy. No. no. Znędź się! Kretyn! Nie, bez form, Dobrze tak się nazywa. Głupi, kretyn! Nie wstudźmy się słowa kretyn. Dlaczego nie możemy obrażać ludzi bezkarnie podczas meczu? Powinniśmy, emocje to są! Kop! Szwabie, ty drubo niemiecka Kop No, ty para Niemców Wow Znowu na nasze szczęście Szlak mnie trafi, mówiłem jeszcze raz Powie na nasze szczęście Kurde, to najczęściej powtarzana fraza O ja pierdziel, ale było blisko Ale było blisko O jak blisko Ej, nie wiem co się stało, chyba Bóg się uparł, że Polacy muszą wygrać, bo nie wiem, pół narodu się powiesi czy coś i Bóg się ulitował, albo może ktoś wymodlił, bo Polska nie miała prawa wygrywać po pierwszej połowie, no a wygrywa. I koniec pierwszej połowy, tak? Tak? Głos do studia. No, do studia, do studia, studia już nie będziemy słuchać, bo tam zawsze głupoty gadają, analizują i to jest podnerwiające. No to na cześć drużyny polskiej! Hip, hip! Może być. No i chciałbym teraz na cześć drużyny austriackiej. Dobrze, a na cześć drużyny polskiej. A na cześć drużyny brazylijskiej. A na cześć masy krytycznej. Dobrze. I to, i to wystarczy już komentarza do pierwszej po meczu. Drugiej już nie będę komentował, bo już nie mam o czym gadać więcej. Na pewno jeszcze padnie na nasze szczęście tak ze 20 razy i pewnie Polska wygra to 1-0. Chociaż nie, tak naprawdę to myślę, że... Nie wiem. Na dwoje babka wróżyła. Jakbym miał teraz stawiać kasę a w ogóle, jakbym miał postawić kasę w tym meczu, to już bym tak, o tak ostro bym już nie postawił na Austriaków. Nie, nie, Są niby trochę lepsi, ale to jednak nie są Niemcy. Nie, to jednak nie. A z Polakami, no kurde, nigdy nie wiadomo, zwłaszcza jak to są Brazylijczycy. To znaczy ta aktywna część, plus 10 zawodników, którzy chodzą po boisku i udają, że coś robią. Nie, przepraszam, źle to liczę. Drużyna polska składa się z Brazylijczyka i bramkarza. To są zawodnicy. Pozostali, pozostałych ośmiu zawodników, to są tacy statyści. Nie, oni tam chodzą i tak robią, żeby za szybko Austriacy nie doszli do tej bramki. Jeszcze coś tam. Ja no, coś tam robią. No dobrze robią, grają, grają. No dobra, grają, tylko że ja bym takich nie kwalifikował do, do, w tej samej randze co tych to, dwóch pierwszych zawodników. No i jeszcze jest skrzynówek którego zadaniem jest marnować piłki, które dostanie, za pomocą samotnego dryblowania przez maksymalną ilość zawodników przeciwnika i na końcu należy albo kopnąć po ziemi do rąk bramkarza, albo wypierdzielić w trybuny daleko piłkę. No i zadaniem tego zakończenia jest oczywiście to, żeby przypadkiem nie zagrozić utratą gola bramce przeciwnika. No, opisałem teraz skrzynówka. Dziękuję. Zdolny następca Rasiaka. A propos, w ostatnim, przedostatnim odcinku chodziło mi o Rasiaka. To był ten pan, który zwany też e, Drewniakiem, ewentualnie Drewnialdo. To ten pan, którego, który ja nie wiem, jakim sposobem ciągle grał w reprezentacji Polski, chociaż wszyscy już, nawet ślepi i głusi i niemowy i też ludzie, którzy są chorzy, troszkę tak bardziej. Ale już nie będę opisywał. Wszyscy wiedzieli, że on grać nie umie. W tej reprezentacji więcej psuje, niż daje pożytku. Że jakby go wywalić, jakby dostał czerwoną kartkę, to paradoksalnie drużyna by grała lepiej bez niego. No i no ja uważam, że jak ktoś... powinien się tak brać zawodników i liczyć, ile jest korzyści z tego zawodnika, ile jest niekorzyści. I jeżeli wychodzi rachunek na stronę niekorzyści, to powinni się go pozbyć. No tak się chyba robi, nie? Normalnie zawsze. A w Polsce to tak jakoś nie do końca obowiązywało. Ja nie wiem, może on dużo umiał wypić i go lubili działacze PZPN-u czy co. Albo może miał dużą, dużą rodzinę, albo może siostry miał jakieś pożenione z działaczami polskimi. Nie wiem. Dobrze, a teraz... Korzystając z tego, że nie ma już tu nic więcej, na razie przerwa jest. 1-0 Polska, dobrze jest. Ja jestem za Polską teraz. Polska, biało, czerwoni. Jestem również za tym, żeby prezydent ogłosił jakiś tam dzień wolny od pracy. Na przykład dzisiaj, z okazji zwycięstwa, żebyśmy to świętowali na równi z rocznicą II wojny światowej. Wygrania, tak. Tak myślę, że to by był dobry pomysł. A w rocznicę przegrania z Niemcami to Dzień Żałoby Narodowej. Co rok obchodzony. Bo to tak ważne. Bardzo, bardzo. Ja To tylko w Polsce jest tak ważne. Swoją drogą, ciekawe e, zjawisko, e, że to jest narodowy sport polski, bo tak ja czasem je pytali Amerykanie znajomi, co jest narodowym sportem polski. No i ja mówiłem, no piłka nożna, piłka nożna. Tylko jak się tak zastanowić, to patrzcie, sport narodowy na przykład w Kanadzie to jest hokej, tak? W Czechach to też jest hokej. Ale to jest właśnie ten sport, w którym Czechsi i Kanadyjczycy są najlepsi. Oni wygrywają. Oni są czołówką światową. A w Polsce? Nie, w Polsce narodowym sportem musi być ten sport, w którym najwięcej Polacy dostają w dupę. I to jest ten sport, w którym najwięcej trzeba się wstydzić za reprezentantów kraju. Czyli piłka nożna, nie? No bo no mogłaby być siatkówka na przykład, w której dużo lepiej idzie, ale nie, to piłka nożna jest. Jak siatkówkę gra, finał, coś tam, to ja nie widziałem, żeby flagi wywieszali, żeby prezydent z premierem przemawiali, coś tam. Nie widziałem. A piłka? Wszyscy. No, no, ciekawe, nie? To pokazuje to coś trochę o mentalności tego narodu. Dobra, to ja teraz już... E, zostało mi tylko odpowiedzieć, podsumować mój odzew. Ja kiedyś odzew, kiedyś... Cztery odcinki temu, nie wiem w którymś, z jednym z ostatnich odcinków, odzew taki wyprodukowałem z siebie, i to było wyzwanie rzucone pod polskim podcasterom, żeby nagrać własną piosenkę i zaśpiewać. I o, ja, o gol, ale ja, teraz dopiero widzę ten gol w zbliżeniu. Dwóch I bramkarz Austri austriacki dotknął już tej piłki, jak leciała. I jeden z obrońców. I dopiero Roger takim fuksem dostał ją szyją. Psim swendem. Akurat stał w dobrym miejscu. No to też jego zasługa. Wiedział, gdzie stać. Kopnął se. Czy nawet nie kopnął. Przyłożył nogę, trafił. Ale jaja. Ale jaja. Po prostu naprawdę cudowna bramka. W sensie, że cud. Dobra. A tak ewidentnie niesprawiedliwa, jak... No ja nie widziałem chyba bardziej niesprawiedliwej bramki, która by się dostała drużynie, która mniej zasługiwała jeszcze niż Polacy na tą bramkę, ale jajco po prostu, nie dziwię się, że Austriacy się poczuli jacyś tacy bezsilni nagle, no bo bez jaj, po takim meczu przegrywać, po takiej połowie, unbelievable! Ale to jest też właśnie fajność piłki nożnej. No, dobra. A teraz będzie... A, już mówiłem. <śmiech> na, o, na mój odzew, na moje wezwanie i wyzwanie piosenkowe odpowiedzieli następujący podcasterzy albo podcasty. Powiem. Moje małe radio! Ociech. Brawo! Gdzie mam brawa? Nie mam braw. No to nie będzie. Przepraszam bardzo. Chyba, że okrzyk. Dobrze. Oraz... Retro Radio, Nowy, dzielnie wbijający się na scenę polskiego podcastingu podcast. Retro Radio. Jest taki podcast i właśnie mm, ku ich czci potem puszczę ich pronosik. Retro Radio jest o starych rzeczach, które dawno temu były i jest prowadzony w rewelacyjnie. No, po prostu atmosfera jest taka fajna. Czy dwóch gościołek gadają tak se luźno, spokojnie. Dawno nie słyszałem, żeby podcasterzy polscy mówili na takim luzie. Tak se ze sobą fajnie gadają. Tak se dyskutują, ale spokojnym całkiem głosem tego, tam mikrofon, mikrofonem, a oni sobie tu gadają, się śmieją. No super się tego słucha, o to chodzi w podcastach, byle takich więcej. No. I dla nich wielkie aleluja będzie teraz. Będzie. Będzie. Ale... Ojej. Przepraszam, że takie głośne, ale zasłużyli sobie. Brawo, dzielni panowie. Z tego, co wiem, to jeszcze się przygotowują inne podcasty do odpowiedzenia na wyzwanie masy krytycznej, bo, bo no, taka liga piosenkowa powstaje i no ja z trudem se radzę w tej lidze, bo Ab Abstro Blues w moim małym radiu no, bo był super fajny, był podobał mi się, rewelacja. Gość umie improwizować. No. I Retro Radio. Yy, w Retro Radio, Adam to chyba śpiewał, zaprezentował ciekawy hip-hop, prawda, czy coś? Nie wiem, co to było. Ale, gościu, ty to sam napisałeś? Naprawdę? Czy takie jakaś przeruba czegoś, bo szokujące to było, to było w sensie pozytywnym szokujące, naprawdę dobre. To ja tu robię naprawdę debilne piosenki przy was, ludzie. Naprawdę, takie w sensie, jakościowym to jest tak żenujące, że no ja nie mogę, to tylko w masie krytycznej takie rzeczy. Naprawdę. Dobrze, to ja się wyłączam i puszczę następną żenującą piosenkę. Tym bardziej, tym razem bardzo żenującą piosenkę puszczam. Aha, jak się wyłącza to, co tu gra teraz? O, chyba tak muszę gwałtownie. Piosenka, następna. Chyba najgłupsza, jak do tej pory. Pierdzieć to nie znaczy, zawsze to samo. Można pierdzieć tak lekko. Można pierdzieć bez granic, pierdzieć, żeby zawsze i wszędzie śmierdziało. Wierzyć, że jest dobrze, gdy pierdziemy sami. Pierdzieć to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, pierdzisz przecież inaczej. A kiedy pierdniesz tak mocno, żebyś nie żałował? Kiedy pierdniesz za mocno, możesz zrobić kleksa. A kiedy przyjdzie na ciebie czas? Przyjdzie czas na ciebie, porwiecie wtedy. Z dupy wiatr tak daleko cię uniesie. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, przyjdzie czas na ciebie, porwiecie wtedy. Z dupy wiatr wysoko cię uniesie. Czy znaczy nagle możesz zacząć spadać w dół? A to już nie to samo Pierdzieć to nie, nie, znaczy. Zawsze to to nie, stale uważać Żeby kogoś nie, zranić. nie, nie, nie, nie, nie, tak pierdzieć nie,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 Marsz triumfalny z Aidy, drugi akt specjalnie dla piłkarzy Polski, a głównie Brazylii. E viva Brasilia! Tak mówię. W imieniu wszystkich Polaków dziękujemy Wam, Brazylijczycy, że Polacy mogą wygrywać. To wspaniałe, piękne, cudowne. Czuję się już patriotą, zaraz ubiorę zieloną koszulkę. Przepraszam, biało-czerwoną koszulkę. Ale jednak miałem rację. Coś w tym było, że jak Polacy grają bez czerwonego, to grają. Jak... Znaczy, nie, to trochę nie wyszło. To inaczej powiem. Jak grają bez czerwonego, pozbyli się komunistycznego koloru, to wtedy. I... grają gorzej, co prawda, ale więcej wygrywają. Się okazuje. Ciekawe. No, a w ogóle dobrze, że dom walili tym komunistycznym Austriakom, którzy grali cali na czerwono. To na pewno była deklaracja ich y, politycznych prawda, preferencji. No. O, Polacy czyżby wychodzili na boisko, a nie, przepraszam, to Austria, bo czerwona komuchy, komuchy, komuchy by. A oto marsz triumfalny specjalnie dla polsko-brazylijskiego sojuszu, który tak owoc zapewnił nam zwycięstwo, wszystkim nam, nam. A jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie mam kawału, bo tak się spieszyłem, że no wyjątkowo nie będzie na koniec kawał. A propos, nikt mi nie powiedział, czy, czy, dobra, czy podoba wam się konwencja mas krytycznych ostatnich, no bo dopiero to jest od niedawna. Znaczy, dopiero niedawna masa krytyczna ma taką formę, że znaczy tam gadam, gadam, znaczy, nie, od początku, jest czołówka, potem jak gadam, gadam, gadam, gadam, gadam, gdzieś tam w połowie yy, przedstawiam piosenkę zupełnie absurdalną, źle wykonaną, idiotyczną, zafałszowaną troszeczkę i tak dalej, nie? Dobrze, i to jest ta piosenka. Następnie ja coś puszczam, a d, to co teraz leci w tle, i to jest ostatnie tam 5 minut, przez które Mam. potem idzie końcówka, a potem jest kawa. To jest cała liturgia. I teraz bardzo proszę, żebyście mi napisali w komentarzu, czy się podoba, czy lepsza. Excuse me, czy gorsza, czy dobra, czy nie. No jak ta liturgia? Może być? Dobre, dobrą formę ma masa? Teraz krytyczna, czy nie? No, bo nie wiem. Teraz już. No to nie wiem. I o, widzę, że się na boisko coś dzieje. Zmiana jakaś polska. Leo, Leo, jest ben haker, też wspaniały, stuprocentowy Polak. No, widzę, że największe znaczenie dla drużyny Polski mają tak Polacy, tylko tak trochę inaczej. No, coś się dzieje. Jeszcze na koniec ostatnie słowa z meczu. Tutaj pójdźmy sobie. No nic ciekawego. Dobrze, nic ciekawego się nie dzieje. Wracamy do Aidy. Jeszcze wam moment za rozpoczęcia puszczam teraz. Zaraz zaczyna się druga połowa meczu, której już nie usłyszycie, ale znacie, bo była wczoraj. Ha, Czytam parę dni temu, zależy kiedy ktoś No zacznijcie! Zacznijcie! Zaczęli. dobrze. No i tam sobie grają. O ile nic się ciekawego nie stanie, na przykład bramka nie padnie w pierwszej minucie, to kończy się masa krytyczna. Pamiętajcie, żeby napisać komentarz. Naprawdę to dużo zmienia te komentarze. Jakbyście nie pisali komentarzy, to podejrzewam, żebym przestał nadawać, przestał nagrywać. W ogóle Myślę, że żeby nikt nie pisał komentarzy, to bym się szybko zniechęcił. Całkiem bym się zniecił. No. Yy, I więc piszcie. Aha, po pierwsze, czy się liturgia podoba, czy kawały są fajne, czy piosenki są fajne i co wywalić z tego. No mogę wywalić, bo prawdę mówiąc kończyły mi się jedne i drugie. Nie mam już piosenek w zapasie i kawałów nie mam w zapasie. No, muszę zrobić nowy zapas. Więc teraz będzie przerwa może trochę w nagrywaniu mas krytycznych. No i zasłużona w sumie. Kurde, dlaczego zawsze po... Austriacy wyprzedzają Polaków. No kurde, co jest? Polacy na żarci nażarci, tak powoli biegają, czy co? Nie rozumiem, co to się dzieje, bo widzę, że znów, że mecz się tam trwa już, druga pola. Yy, no i co ja mówiłem? Aha, czy coś wywalić? Co jest najgorsze? Czy gadanie, czy piosenki, czy kawały? Czy podkład? Czy co w ogóle? No no i właśnie, zrobię przerwę, bo ostatnio było za dużo tych mas, taki zbitek, zbitek, bo te mecze, mecze, potem piosenkę walnąłem a propos podolskim. No sorry, ona strasznie nie wyszła mi, bo ja ją od razu napisałem i od razu sobie zaśpiewami zagrałem i tak od kopa. Bo normalnie to tak bym, trzeba trochę poprawić, wyćwiczyć w ogóle, a ja nie znałem słów ani melodii, no to dlatego tak lipnie nie wyszła. No a tak mi przyszła do głowy, żeby o Podolskim napisać piosenkę. Nie, fajne takie, no, tak będzie na pamiątkę, na pamiątkę będzie um, tych meczów tutaj wszystkich. Turniej. O, co się dzieje, Austria? bez jaj. Karny? Nie. Powiedzcie, jest karny? Nie ma karnego? Prawie, że Austriak dostał karny. Dobrze, kończymy. To była Masa Krytyczna. Pamiętajcie, że www.masakrytyczna.com najlepszy, dobra, jeden tam z najlepszych podcastów. Jeden z niewielu, które są w kategorii humor A propos podcastów polskich. Mówił Martin, komentator. Dobranoc. What's that love what's